Targi Sima zawsze były licznie odwiedzane przez naszych klientów. Myślę, że w tym roku będzie podobnie. Już po pierwszym dniu widać, że są tłumy zwiedzających. Na naszym stoisku również jest spora grupa rolników. Zadają pytania na temat naszych maszyn, naszych technologii. Także... Przewiduję, że będą to udane targi i będą się cieszyły dużym zainteresowaniem. A jak pan widzi sprzedaż na terenie Francji? Mogę powiedzieć na podstawie tego, co się dzieje w naszej firmie, że wolumen sprzedaży rośnie w naszym przypadku. Rynek francuski jest w naszej ocenie rynkiem niezwykle obiecującym, dlatego że wiadomo jest to okno na Afrykę, gdzie również mamy swoich dealerów, na przykład w Angielii, ale również Francja jako kraj jest krajem typowo rolniczym. Jest to rynek o bardzo dużym potencjale no i będziemy dążyli do tego, aby stale zwiększać swój udział sprzedaży na tym rynku. A jak przyszłość w Polsce? Bo się u nas też mocno zaczyna, jak nasi rolnicy? Sytuacja w Polsce jest też podobna. No, ja, ja, jako producent powiem nieskromnie, że maszyny sprzedaliśmy wszystkie, które zaplanowaliśmy do końca czerwca, czyli naprawdę jest to bardzo duży postęp. Świadczy to, że, że, że rynek ciągle jest nienasycony i ciągle maszyny zielonkowe będą się cieszyły dużym powodzeniem i zainteresowaniem że ciągle ten volumet zamówień rośnie ciągle. Wcześniej niektórzy robili zamówienia przez na pół miliona. zastanawiają się czy nie przesadzili, czy to nie jest za dużo, czy to sprzedano. Teraz na dwa miliony robią. To jest cztery razy tyle, co wcześniej. I się nie, nie zastanawiają, tylko daj. Nie tą świadomość, Tak, zydą, tak. Że czyli tylko daj i ciekawe, czy się wy robicie przed sezonem. No bo wiadomo, że jak rolnik nie dostanie maszyny w odpowiednim czasie, to mu przed pierwszym pokosem tak zwanym, to potem może być już niepotrzebne.